Wibracja 26. Kiedy dobrze śpisz, liśnisz. Wielu pracowników światła nocą aktywuje swoją energię na poziomie mentalnym i energetycznym. Powodem tego może być fakt, iż wieczorem nie otacza nas tak wiele rzeczy rozpraszających uwagę i możemy lepiej wsłuchać się w głos naszej duszy. Pomimo to zdrowy sen jest istotny, kiedy pragniemy zwiększyć częstotliwość naszych wibracji. Do dobrego i zdrowego snu należy się odpowiednio przygotować. Przede wszystkim, zamiast wskakiwać pod kołdrę i starać się natychmiast zasnąć, zwłaszcza kiedy wiesz, że to będzie trudne, przygotuj swoją energię, ustal intencje i oczyść przestrzeń dookoła, tak aby łatwo i w pełni skorzystać z odpoczynku. Dzisiejsza lekcja będzie Ci potrzebna zaraz przed zaśnięciem. Lecz przejrzyj ją wcześniej, aby mieć czas na przygotowania. Wibracja na dziś. Poniżej przedstawiam Ci trzy czynności, które wykonasz przed snem. Posprzątaj. Bałagan fizyczny jest bałaganem mentalnym. Jeżeli Twoja sypialnia jest zagracona przedmiotami, taki również będzie Twój umysł. Posprzątaj, a poczujesz porządek wewnętrzny. Medytuj. Usiądź na podłodze obok łóżka i medytuj przez 5 do 10 minut. Nie musisz schodzić głęboko. Skup się jedynie na oddechu. Zrób coś przyjemnego, wyobraź sobie spacer po pięknej plaży. Jeżeli poczujesz, że twoje myśli potrzebują odbiec, pozwól im. Nie przerywaj głębokiego, powolnego oddechu. To wszystko rozproszy twoje myśli i nie zabierzesz tej energii ze sobą na poduszkę. Ustali intencję. Po skończonej medytacji ustali intencję, która pomoże ci się odprężyć przed zaśnięciem. Wyraźnie przemawiaj do wszechświata i powiedz mu, że to nie czas na pracę, kreatywność czy planowanie życia. Jasno wytłumacz, że jesteś gotowy na odpoczynek i wyraź wdzięczność za wsparcie. Podziel się wibracją kiedy dobrze śpię, nie.